Zachwyt badaczy. To wielce ryzykowne przedsięwzięcie mogło się rozpocząć, kiedy zaangażował się w nie założyciel wspomnianego Livermore Laboratory, znany też światu jako ojciec bomby neutronowej dr Edward Teller. W latach 1994-1998 Teller przeprowadził intensywny lobbying dla swoich podpalaczy, podpalaczy w cudzysłowie, i ich metody biofizycznej redukcji globalnego ocieplenia. I zalecał szeroko zakrojone badania pilotażowe. Najpierw nad terenami USA, a potem nad zaprzyjaźnionymi państwami. W maju 2000, według Williama Thomasa Stolen Skies, zaprezentowano patent Wellsbach Międzynarodowy Panel do Zmian Klimatu, IPCC. To międzynarodowe gremium składa się z setek klimatologów, którzy regularnie obradują pod patronatem UNO. Większość ekspertów uznała rozpylenie za obiecującą metodę. Największe wątpliwości i dyskusje wzbudził aspekt kolorystyki. Chodziło tu o wyraźne blednięcie nieba bezpośrednio po akcji rozpylania. Eksperci obawiali się, że nie pozwoli to utrzymać w tajemnicy manipulacji klimatem. To wyraźne, białe zabarwienie nieba, szczególnie nad horyzontem, mogło zwrócić uwagę osób interesujących się stanem środowiska i zagrozić realizacji projektu. Uderzenie sił powietrznych W czasie konferencji IPCC Lotnictwo Stanów Zjednoczonych prowadziło już zaawansowane próby terenowe Hematrails. W czerwcu 1996 Tomazy G. House, Air Force i jego dwaj współpracownicy wygłosili wykład pod tytułem Pogoda jako siła, panowanie nad pogodą w roku 2025. Wykład ten, który można przeczytać na stronie internetowej Air Force, informuje o staraniach czynionych w kierunku osiągnięcia do roku 2025 pełnej kontroli nad pogodą i sterowania nią metodami wojskowo-technicznymi. W tym strategicznym dokumencie specjalne miejsce zajmuje Cloud Seeding, czyli wzbogacania chmur w substancje chemiczne lub środki oddziałujące na klimat. Co ciekawe. W jednym z akapitów raportu znajduje się wzmianka, że specjaliści już w czasie tworzenia dokumentu 1996 rozpylali chemikalia latających na wysokich pułapach bombowców. Celem prowadzonych prób miało być zaciemnienie atmosfery. Moim zdaniem nie potrzeba dużej wyobraźni, żeby odkryć pod tym hasłem tworzenie sztucznych chmur. Broń pogodowa w użyciu? Istnieją obecnie poważne przesłanki do stwierdzenia, że sterowanie pogodą jest już stosowane jako broń. Podczas ataku NATO na Kosowo wiosną 1999 nad Serbią tygodniami panowała nietypowa pogoda. Satelity pogodowe rejestrowały nad całą Europą dość czyste niebo, podczas gdy Serbia spowita była chmurami, których zasięg na zdjęciach satelitarnych w znacznym stopniu pokrywał się z granicami państwa. Ten fenomen pogodowy, zdaniem niezliczonych świadków, łączył się z pernamentną suszą, która pod koniec kampanii NATO nabrała rozmiarów klęski. Nietypowa pogoda była w tamtym regionie tematem artykułów prasowych i listów czytelników. Także kryzys klimatyczny w Korei Północnej nabiera w tym kontekście innego wymiaru. Tam także na przełomie wieków, przez kilka lat, rok następowały długotrwałe susze. Doprowadziło to do destabilizujących reżim klęsk głodu, klęsk naturalnych, w cudzysłowie klęsk naturalnych. Co nie powtórzyło się nawet w minimalnym zakresie w żadnym sąsiednim kraju, chociażby w Korei Południowej. Szatański pomysł o szczególnej rządzy władzy i zbrodniczej arogancji świadczy jeszcze jeden akapit we wspomnianym dokumencie. Pod hasłem Modyfikacja pogody zaleca się Air Force przeprowadzenie w najbliższej przyszłości tajnych manipulacji klimatem, które spowodują na całym świecie katastrofy klimatyczne, takie jak susze i powodzie. Następnie Stopniowo do wiadomości publicznej przekazywana będzie informacja o możliwościach armii w zakresie sterowania pogodą. Opinia publiczna szybko zażąda wtedy wkroczenia wojska i podjęcia działań zapobiegających katastrofom, które wcześniej armia sama zorganizowała. Kontrola pogody stała się więc niecałe pięć lat po rozpoczęciu prób terenowych w Stanach Zjednoczonych ulubioną zabawką elit technologicznych. Różne incydenty dowodzą, że wdrażanie planu kontroli pogody w myśl Pogoda 2025 postępuje w szybkim tempie, przy czym rozumie się samo przez się, że każda kolejna wojna daje możliwość nowych eksperymentów w terenie. Anonimowy informator potwierdza projekt. Bez podania przyczyny pewien uczestnik tworzenia chemicznej smugi Zatrudniony jako naukowy współpracownik przy kanadyjskiej części projektu zgłosił się na przełomie maja i czerwca 2003 do administratorów strony internetowej krytycznej wobec tworzenia chemicznych smug kondensacyjnych, deklarując odpowiedź na pytania dotyczące bieżącego stanu programu rozpylania. Udzielane przez niego odpowiedzi potwierdzają dotychczasowe spostrzeżenia i dają dużo głębszy wgląd w założenia i cele projektu. Informator, który wspiera projekt modelami komputerowymi rozprzestrzeniania oraz analizami efektów długotrwałych, jest dalej nazywany Deep Shield. Jego wypowiedzi brzmią przekonywująco z dwóch powodów. Z jednej strony wyjaśniają ostatecznie kilka naturalnych fenomenów naturalnych fenomenów w cudzysłowie tego ekstremalnego lata, na które sam też zwróciłem uwagę. Z drugiej strony, profil Depschilda jest wiarygodny. Określa siebie jako człowieka świadomego, który z troski o stan klimatu planety stał się zagorzałym zwolennikiem programu Chemitrals. Motywem udzielenia informacji stronie przeciwnej zdaje się być niechęć do utajniania projektu. Program ratowania ludzkości Zdaniem Depschilda, projekt tworzenia chemicznych smug kondensacyjnych jest nieodzownym środkiem ratunku w obliczu gwałtownego ogrzewania się atmosfery Ziemi, który zapewni szansę przeżycia przynajmniej części ludzi. Oficjalnie projekt nosi nazwę The Shield i jest wdrażany w oparciu o patent Welsbach najpóźniej do roku 1995. Tworzona tarcza gorąca jest gigantycznym eksperymentem o niemożliwych do oceniania efektach także dla osób pracujących nad nim, jak Deep Shield. Światowy projekt na podlega UNO i jego międzynarodowej kontroli. Nadzór sprawuje specjalnie powołana komórka Światowej Organizacji Zdrowia, WHO, która zleca to NATO i dużym firmom lotniczym i pełni funkcję koordynatora. Struktura decyzyjna w ramach programu Shield jest sztywno-hierarchiczna, Informacji udziela się wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do projektu. Zanim ktokolwiek zostanie wtajemniczony, zobowiązuje się na piśmie o zachowanie tajemnicy. Wkalkulowane w ryzyko Światowa Organizacja Zdrowia szacuje liczbę ofiar projektu SHIELD na około 2 miliardy w planowanym 50-letnim okresie trwania programu, czyli na około 10 milionów rocznie. Wkalkulowano tu przede wszystkim przedwczesną śmierć osób starszych oraz ludzi ze schorzeniami dróg oddechowych. Inne źródła, jak na przykład amerykańskie CDC w Maryland, podają liczbę nawet 3-4 miliardów zgonów, czyli około 60-80 milionów na rok. Najwyraźniej ten efekt uboczny jest dla WHO i CDC akceptowalny w obliczu zagrożenia załamaniem klimatu, i stratami ekonomicznymi. Samoloty wojskowe i liniowe Jak wyjaśnił Deep Shield, ciężkie samoloty wojskowe, podobnie jak pasażerskie wielu międzynarodowych konsorcjów lotniczych, rozpylają chemikalia w powietrzu. Płyn rozchodzi się ze zbiornika pod ciśnieniem przez system przewodów do rozpylaczy wzdłuż krawędzi skrzydeł. Ponieważ ilość potrzebnego środka nie przekracza kilkuset litrów, czyli jest relatywnie mała, zbiorniki łatwo jest umieścić w toaletach lub przyspawać do zbiorników paliwa. Zrezygnowano z domieszek tej substancji do paliwa, bo zachodziły w nim niekorzystne reakcje chemiczne. Ochłodzenie i tworzenie ozonu. Jeśli przejdziemy do chemiczno-technicznych wyjaśnień, Shellna, odnośnie tworzenia chemicznych smug, zauważymy, że potwierdzają one liczne, zauważalne dla każdego fenomeny lata stulecia wraz z rekordem ciepła roku 2004. Jak podejrzewano, podjęte działania mają nie tylko obniżyć poziom wydzielonego przez Ziemię ciepła, ale także ograniczyć nadmierne promieniowanie ultrafioletowe. Pierwszy efekt uzyskuje się dzięki rozpylaniu soli baru, które w górnych warstwach atmosfery utleniają się do tlenku baru. Tlenek ten ma zdolność wiązania dwutlenku węgla, jednego z głównych sprawców globalnego ocieplenia. Drugi efekt wynika ze wspólnego działania baru i proszku aluminiowego, które wytwarzają dyfuzyjne pole elektromagnetyczne. To pole można poddać działaniu fal radiowych o bardzo niskich częstotliwościach w nawiasie TJLF, zarówno z samolotów, jak i z powierzchni Ziemi. W efekcie następują potężne wyładowania elektrostatyczne między atmosferą i stratosferą, przez co następuje produkcja ozonu. Interesującym skutkiem ubocznym są powstające w traktowanych tak chmurach, Suche sztormy albo burze bez opadów. Naładowane warstwy powietrza reagują na tworzenie ozonu prawdziwą burzą błyskawic. Takie suche burze zdarzały się tego lata nad północno-zachodnią Szwajcarią co najmniej 20 razy. Podobny fenomen nie zdarzył się nigdy wcześniej i wzbudził wiele pytań. Sterowanie pogodą. Podczas długotrwałych upałów Szczególnie częste rozpalanie widoczne było na liniach powstających frontów burzowych. Samoloty nieustannie krążyły w chmurach burzowych. Deep Shield wyjaśnia to następująco. Naturalne wyładowania elektryczne na liniach takich frontów oczyszczają powietrze z pyłu, brudu i innych zanieczyszczeń, dzięki czemu powietrze staje się przejrzyste. Nie jest to korzystne dla kontroli klimatu, bo właśnie przez tak oczyszczone powietrze dociera do ziemi zwiększona liczba promieni UV. Zwiększona intensywność rozpylania ma temu, zdaniem ekspertów, zapobiec. Takie akcje miały miejsce w Szwajcarii wielokrotnie tego lata. Za korzystny stosunek uboczny uznano zwiększenie intensywności burz po rozpylaniach na liniach frontów atmosferycznych, co z kolei generuje produkcję ozonu. Białe niebo Widoczne po intensywnych rozpylaniach bleknięcie nieba wynika po części z działania rozpolonego aluminium, a po części z nagromadzenia kondensujących się kropelek wody osadzających się na podobnych do pajęczyn niciach polimerów, będących domieszką do chemicznych smug kondensacyjnych. W mieszance polimerów niezbędnej do dłuższego utrzymania proszku aluminiowego w powietrzu dochodzi przy rozpylaniu do krystalizacji. Właśnie dlatego ustalenie idealnej proporcji aluminium jest wyjątkowo trudne, bo zbyt duży jego udział prowadzi do szybkiego opadania siatki polimerowej ze skrystalizowanym na cząstkach aluminium lodem. Dlatego właśnie laik patrzący w dzisiejszych czasach w niebo Widzi zamiast błękitu opalizującą biel i mgłę w środku lata. Tak wyglądają nowe, bezchmurne dni XXI wieku. Ekologia w więzach ekonomii Ponieważ ludzkość ciągle jest zagrożona wymarciem, poszukuje się zrównoważenia między ekologią a ekonomią, przy czym ekologia stoi na straconej pozycji bo katastrofalny stan środowiska nie jest dostatecznie zakotwiczony w powszechnej świadomości. Na razie szuka się kompromisu między krótkoterminowymi prognozami ekologicznymi i długoterminowymi gospodarczymi z odpowiednio niepewnymi szansami na sukces. Przyszłe zmiany w środowisku wydają się dzisiejszym decydentom zbyt powolne, kosztowne i nieskuteczne. Większość działań na rzecz ochrony środowiska spowodowała zdaniem Deepshilda więcej problemów niż rozwiązała. Można zatem przypuszczać, że projekty z zakresu ochrony środowiska już od pewnego czasu są tylko inscenizowane dla uspokojenia społecznego sumienia. Przemawia za tym również stopniowe redukowanie mocy prawnych dużych programów środowiskowych, jak choćby protokół z Kyoto, czy skreślenie prawie wszystkich dotacji środowiskowych dla elektrowni węglowych w USA. W nawiasie było to w roku 2003. Niezależne badania. Okazało się, że przeprowadzenie w USA badań nad chemicznymi smogami kondensacyjnymi bez powiązania z państwowymi instytucjami dotującymi nie jest wcale proste. Po pierwsze, Bezpośrednio po rozpaleniu dość szybko następuje rozproszenie substancji w powietrzu, co obniża poziom jej stężenia. Po drugie, pobieranie próbek powietrza na wysokości około 6 km jest dość kosztownym przedsięwzięciem. Mimo to możliwe było wykonanie kilku analiz mikroskopowych. Syntetyczny nośnik o częściowo nieznanym składzie zawierał przy powtórzonych badaniach ślady soli boru w nawiasie tzw. nieradioaktywnych i mikrocząsteczki glinu w stężeniu 7 razy większym niż w normalnym powietrzu. Skutki zdrowotne Badania następstw zdrowotnych szeroko zakrojonej modyfikacji klimatu za pomocą chemicznych smug kondensacyjnych są nieco łatwiejsze. W dniach i tygodniach po rozpyleniu na dokładnie określonych obszarach w USA można było stwierdzić wystąpienie w statystycznie istotnym zakresie następujących objawów. Spontaniczne krwotoki z nosa z intensywnym zaburzeniem rytmu pulsu, duszności, bóle i zawroty głowy oraz chroniczne zmęczenie. Pojawiły się też częstsze epidemie grypy, ataki astmy, przypadki zapalenia spojówek oraz, co ciekawe, utrata pamięci krótkotrwałej. Jak wiadomo w chorobie Alzheimera, zatrucie glinem jest jedną z głównych przyczyn. Nanobakterie ze stratosfery. Poszukując przyczyn takich objawów chorobowych, powinniśmy mieć na uwadze, co następuje. Kiedy na początku lat 60. siły powietrzne USA zaczynały badania stratosfery, uzyskano zadziwiające wyniki. Podobnie jak w przypadku odkrycia w głębinach oceanów niezwykłych form życia. Naukowcy znaleźli w próbkach powietrza stratosferycznego ogromną liczbę bakterii, zarodników grzybów i wirusów niespotykanych na powierzchni Ziemi. W atmosferze stwierdzono też obecność innych form życia, znacznie mniejszych niż bakterie. Odkrywca tych tzw. nanobakterii, dr Robert Folk, opisuje tę liczbę największą populacją naszej planety następującą. Cytat. Są to karłowe formy bakterii, których objętość jest około tysiąc razy mniejsza od normalnych bakterii i które są o kilka rzędów wielkości bardziej rozpowszechnione. A przecież zwykłe bakterie występują prawie wszędzie. Koniec cytatu. Kiedy Folk eksperymentował z karmieniem nanobakterii metalami lekkimi, Jeden z nich okazał się ulubionym pożywieniem – aluminium. Jest więc możliwe, że nanobakterie są dokarmiane, w cudzysłowie dokarmiane, przez chemiczne smugi kondensacyjne i opadają na ziemię. Skoro rozpylanie ma miejsce głównie na terenach gęsto zaludnionych, gdzie efekt cieplarniany jest największy, a ochłodzenie ziemi najbardziej pożądane, można przyjąć, że wirusy, bakterie i zarodniki grzybów dostają się do ludzkich dróg oddechowych i płuc. Sposoby reakcji naszego układu odpornościowego nie są na razie znane. Kolejne poszlaki Przy opracowaniu wywiadu z Deep Shieldem współpracownicy www.homelstat.ca trafili na coś, co po angielsku określa się the smoking gun, czyli na jeszcze dymiące narzędzie zbrodni, interdyscyplinarne, niemal tysiącstronnicowe studium, którego nazwa polska brzmi mniej więcej tak. Polityczne implikacje ocieplenia cieplarnianego, łagodzenie, adaptacja i Science Base Narodowa Akademia Nauk. Sporządzone dla rządu USA w roku 1992 odnośnie sposobu postępowania z problemem zagrożenia załamaniem klimatu nie pozostawia wątpliwości co do prawdopodobnych zamiarów. Studium poparte przez liczne renomowane instytuty, uniwersytety, laboratoria państwowe i koncerny określa globalne ocieplenie jako bez wątpienia najważniejszy problem środowiska obecnych czasów. Odpowiednio do tego zaleca szereg technik mających skutecznie zablokować docierające w nadmiarze do Ziemi promienie słoneczne. Największy nacisk kładzie na proces, który praktycznie pokrywa się z patentem Welsbach, Changa i Shicha. W celu zmniejszenia nagrzania atmosfery zaleca się rozpelenie odbijających światło cząsteczek, np. aluminium w stratosferze. National Academy of Sciences Proponuje dodatkowo wykorzystanie samolotów do rozpylania odbijających światło cząsteczek na maksymalnej możliwej wysokości. Patent Welsbach, udzielony rok wcześniej, 1991, propaguje zadziwiająco zbieżne rozwiązania. Można by wręcz sądzić, że renomowana National Academy of Sciences prowadzi kryptoreklamę dla Hughes Aerospace, właściciela patentu. Co więcej, fakt, że Michael McCracken, kierownik wydziału Atmospheric and Geophysical Sciences, wspomnianego już Lawrence Livermore Laboratory, jest wymieniony jako członek sztabu doradców tego potężnego programu badawczego, nie przyczynia się do podniesienia zaufania odnośnie niezależności studium. Studium udostępniono opinii publicznej dopiero w roku 2000, za to w formie elektronicznej w internecie. Akcje rozpylania w Szwajcarii Wedle moich informacji, jako pierwszy o akcji rozpylania w Szwajcarii informował amerykański badacz Christopher Bolin, który 21 stycznia 2003 roku zamieścił krótką wzmiankę w internecie. Bolin przebywał w tym czasie na imprezie organizacji pozarządowych zorganizowanej przeciwko szczytowi gospodarczemu w Davos jako niezależny obserwator. Zwrócił wtedy uwagę na chemiczne smugi kondensacyjne, zarówno nad Bazyleą w Nawiasie, gdzie lądował przylatując z USA, jak i nad całym kantonem Graubunden. Boylan skierował wówczas pisma z zapytaniem do partii zielonych Szwajcarii i różnych osób prywatnych. Twierdzi, że nie otrzymał żadnej odpowiedzi. Być może jego błędem było apelowanie do, istniejącego jego zdaniem w tym kraju, krytycznej postawy. Ukrywanie rzeczywistości Mimo, że przez całe lato niebo nad Bazyleą było w wyniku akcji rozpylania nienaturalnie zmienione, Fenomen ten nie był wspomniany w prasie naszego kraju. W Stanach Zjednoczonych, gdzie chemiczne smugi kondensacyjne i różne ich wyjaśnienia od pięciu lat podlegają dyskusji, zarówno w internecie, jak i w National Public Radio, istnieją setki stron z tysiącami fotografii dokumentujących chemiczne smugi kondensacyjne i powstawanie chmur. Chmur w cudzysłowie. Towarzyszą im wypowiedzi świadków naocznych ze wszystkich stron świata. Zdarzyło się również wystąpienie polityczne. Denis Kucinich, kandydat na prezydenta demokratów i Men z Ohio, zażądał w roku 2001 i powtórnie w 2002 w kongresie USA wprowadzenie całkowitego zakazu systemów obronnych opartych na kosmicznych systemach broni, do których zaliczył także tworzenie chemicznych smug kondensacyjnych. W pierwszym tygodniu czerwca 2003 roku Kucinich był na publicznym spotkaniu w sprawie chemicznych smug kondensacyjnych w kalifornijskim Santa Cruz. Na zadanie pytanie Kucinich, który miał wgląd w tajne dokumenty wojskowe, powiedział trzy szokujące dla publiczności słowa. Chemiczne smugi kondensacyjne są faktem. Mimo to, również w USA temat ten ignorują duże agencje informacyjne i renomowane czasopisma. Na pytania kierowane drogą oficjalną do urzędów kontroli lotów lub Wydziałów Ochrony Środowiska Portów Lotniczych reakcje są niemal zawsze takie same. Wydaje się, że istnieje jedna strategia odpierania. Po pierwsze, można stwierdzić że w postępowaniu rządowym pojawia się pięć stopni odpowiedzi. Pierwszy – zaprzeczenie, że chemiczne smugi kondensacyjne istnieją, jeśli pytający nie przyjmie tego do wiadomości. Drugie – następuje kwestionowanie podanych argumentów i wyśmiewanie relacji naocznych świadków. Przy trwającym indagowaniu następuje trzecie – potwierdzenie istnienia chemicznych smug kondensacyjnych przy jednoczesnym bagatelizowaniu ich znaczenia. Następnie, według takiego samego wzorca jak wcześniej, czwarte, sugeruje się operacje wojskowe o nieznanych celach, aż w końcu, na koniec piąte, odmawia się dalszych odpowiedzi ze względu na obowiązujące przepisy w zakresie obronności kraju. Co ciekawe, każdy stopień tej strategii udzielania odpowiedzi potwierdza wielu świadków. Dopiero gdy zadający pytanie uparcie nie daje się zbyć podawanymi odpowiedziami, przechodzi się na kolejny poziom udzielania informacji. Każdorazowe stanowisko urzędowe musi się stale poruszać w ramach wiarygodnego zaprzeczania, co znaczy stałe utrzymywanie relatywnej wiarygodności także wcześniej zajętego stanowiska, względnie wręcz całkowitego wycofania go. Kiedy się widzi brak echa w mediach na całym świecie, to strategia wiarygodnego zaprzeczania najwyraźniej się broni. Z drugiej strony, daje się z tego też jednak odczytać całą siłę wybuchową kompleksu tematycznego, chemicznych smog kondensacyjnych. Czemu tajne? Widoczna próba utrzymania w tajemnicy prowadzonego co najmniej od roku 1999 na całym świecie eksperymentu z pogodą może być wyjaśniona następująco. Rozpylenie chemicznych smug kondensacyjnych łamie niezliczone międzynarodowe regulacje z zakresu ochrony środowiska, koliduje z podstawowymi zasadami suwerenności narodów i budzi zastrzeżenia odnośnie naruszania przestrzeni powietrznej. Włączenie do ruchu nieoznakowanych samolotów jest nielegalne nawet w czasie wojny. Stąd starty i lądowania mogą odbywać się wyłącznie na lotniskach wojskowych obcych mocarstw, których na terenach takich jak np. Niemcy mają prawo do znacznej autonomii. W grę wchodzi zasadniczo wyłączenie USA Air Force – Dochodzą tu pytania o odpowiedzialność prawną w przypadku udowodnienia wywołania szkód u ludzi, w nawiasie choroby, zaburzenia psychiczne oraz w środowisku, ścigane na podstawie praw międzynarodowych. Jak poradzić sobie z żądaniem odszkodowania ze strony grup chroniących środowisko i z oburzeniem opinii publicznej? Ze względu na wagę takich problemów korzystnie jest oczywiście przeprowadzić cały proces w tajemnicy, w koniecznych przypadkach osłaniając go przed opinią publiczną strategią wiarygodnego zaprzeczania. Gdyby bowiem wszystkie zależności zostały publicznie ujawnione, oznaczałoby to niemal na pewno zablokowanie programu tworzenia chemicznych smug kondensacyjnych, przynajmniej w Europie. Słabe argumenty w kontekście urzędowej strategii zaprzeczania, w nawiasie przynajmniej w USA, trzeba jeszcze zwrócić uwagę na dwa argumenty używane najczęściej w ramach dezinformacji odnośnie chemicznych smug kondensacyjnych, które przy dokładnej analizie szybko tracą sens. Po pierwsze, wskazuje się na fakt, że normalne smugi kondensacyjne mogą występować w najróżniejszych formach. Konsystencja, czas rozpraszania. Tu wystarczy odrobina cierpliwości w dniu akcji tworzenia chemicznych smug kondensacyjnych, żeby wskazać liczne inne samoloty, które w tym samym miejscu i na zbliżonej wysokości nie pozostawiają żadnej smugi lub zupełnie odmienną od chemicznych. W odróżnieniu przy lotach tworzących chemiczne smugi kondensacyjne powstają zawsze gęste smugi kondensacyjne które nie rozpraszają się w ciągu kilku sekund lub minut, ale same zaczynają tworzyć pasowe mgliste chmury. Następnie urzędy zwracają uwagę na to, że istnieje bardzo dużo różnych naturalnych typów chmur. Chmury z chemicznych smug kondensacyjnych łatwo jednak odróżnić od naturalnych. Można w nich nawet po kilku godzinach dostrzec ślady pierwotnego wzoru przelotu. Zawsze przekształcają się w ciągu 2 do 5 godzin w gęstniejącą, początkowo białą, później szerzającą chmurę. Zamiast oczekiwanego opadu i rosnącej wilgotności powietrza w dniach rozpylania, wilgotność spada do wyjątkowo niskiej wartości – 30-35%. Przy tym z takich chmur nigdy nie pada. Chmury tworzące się zawsze podczas dni rozpylania są stałymi smugami pozbawionymi konturów. Najwyraźniej naszym kontrolerom pogody nie udało się jeszcze zrobić za pomocą cząstek Weissbach porządnych porządnej chmury kłębiastej. Optycznie, szczególnie wyraziście prezentuje się sytuacja, gdy te syntetyczne pasma zaczynają pokrywać naturalne kumulusy, żeby je w końcu połknąć. Wreszcie urzędy wskazują na to, że istnieją najrozmaitsze trasy przelotów. Także tu można wskazać że sposób przeprowadzania akcji tworzenia chemicznych smug kondensacyjnych bardzo się rzuca w oczy. 5 do 15 samolotów przelatuje w grupach po 2 do 3 po podobnych torach. Przelatują tam i z powrotem i zostawiają równoległe ślady powtarzające się geometryczne wzory skrzyżowań i krat. Miliardowe zyski Będą po przerwie, czyli jutro.